i zawróć własne sieci Żyjcie, którym zimno, tak jak słońce kiedy świeci Jeśli cię to badzisz, gano moralnie leci Omrzcie, kogo będą słuchać twoje, czy omrzcie? Kogo będą słuchać twoje, czy omrzcie? Kogo będą słuchać twoje, czy Kogo będą słuchać twoje, ci. Zanim coś podpiszesz, przemyśl to dwa razy Wiele cyrografów zawiera tylko zakazy Pokazują obrazy, piasek, palmy, nogi Trzy paki na blacie, idealnie proste drogi żywot bogi, jak u Blake'a Carringtona Pod warunkiem czytaj mały druk, ostatnia strona Przyoczona, kluczowa klauzula w treści To co niemożliwym było, teraz problem wyjści Umiesz liczyć, tak jak wielu Uzbrój się w cierpliwość i podążaj do celu Umiesz liczyć, tak jak wielu Uzbrój się w cierpliwość i podążaj do celu za rugiem, zamaskowana tak jak Rambo Czai się pułapka, skoro wciągnąć się swe szambo Życie to nie mam, bo numer pięć interesy kręć Choć nie zawsze do roboty, całkiem szczera chęć To za forsą pędź, bo tak niestety trzeba Wyrośnij ze schematu, wszystkie psy idą do nieba Masz no bochę chleba, rozsądnie gospodaruj Kto w kieszeni echo kredytami się nie czaruj Umiesz żyć, wielu umie Oni liczą na to, że nie każdy to zrozumie Umiesz żyć, żyć, wielu wie. Umie się dzielu wielu oni liczą na to, że nie każdy to zrozumie Nie sugeruje, haruj, a pomyśl dwa razy Nim Fata Morgana doprowadzi do ekstazy Nie ma w tym obrazy dla twego honoru Że masz dobre serce i wystrzegasz się hardkoru Więc nie szukaj wzoru w tych, co upadli nisko Pamiętaj, że gdy zimno, to przeważnie także ślisko Stawiaj nogi blisko, blisko trzymaj bliskich Czasem musisz szybszy być, bo nie starczy dla wszystkich Jeśli zjeść, tak jak wielu, zacisnij mocno zęby Umiesz liczyć tak jak wielu Zaciśnij mocno zęby i podążaj do celu